Zostawcie w waszych rodzinach Boga na pierwszym miejscu. Niech Bóg przebywa w waszych rozmowach, niech będzie żywy, obecny w tym, czym dzielicie się z innymi, w waszych rozmowach, pomysłach, decyzjach, we wszystkim, co robicie, co mówicie i przeżywacie w obecności dzieci. Jeśli w rodzinie jest jakiś problem, na przykład brakuje pieniędzy, co wtedy robić? Oczywiście prośmy Boga o pomoc. Pan powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam przydane. Trzeba więc czasem dzielić się z bogimi, pomagać potrzebującym, prosić Boga, a On z pewnością zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Czy myślicie, że Józef i Maryja mieli konto w banku? Bóg zaspokajał ich potrzeby, ponieważ pokładali wielką ufność w Jego patrzności. Dziecko musi wiedzieć, że gdy w rodzinie jest jakiś problem, trudności czy decyzja do podjęcia, to najpierw zwracamy się do Boga w modlitwie. Wówczas dziecko takie będzie wiedziało, że Bóg jest mocniejszy niż mama czy tata i że to On przychodzi z pomocą. Jeśli więc macie podjąć jakąś decyzję, Ważną decyzję, módlcie się do Waszego Stwórcy, który ma plan w stosunku do Was. Proście, by nakłonił Wasze serce i umysły do podjęcia właściwej decyzji, a On to spełni. Niech dzieci wiedzą, że gdy mamy dokonać jakiegoś ważnego wyboru, modlimy się do Boga, gdyż On jest naszym pasterzem i Królem naszej rodziny. Wasze dzieci powinny wiedzieć, że cierpienie czy choroba jest krzyżem, który dźwigamy i możemy ofiarować w łączności z cierpieniami Jezusa. Wtedy nie będą one zbyt łatwo się buntować, ani popadać w rozpacz. Odnajdą sens swojego cierpienia. Będą wiedziały, że ich cierpienie ofiarowane Bogu może dokonywać cudów w świecie. W ten sposób otworzycie przed waszymi dziećmi okna i drzwi. Nie zamykajcie ich na nadmiernie, w nadmiernie zmaterializowanym świecie, ale pozwólcie im oddychać niebem. Iwan, jeden z widzących w Medjugorje, otrzymał od Matki Bożej takie pouczenie. Niech rodzice nie szczędzą, nie szczędzą czasu, by być ze swoimi dziećmi. Ileż to dzieci dzisiaj pozostaje samych. Niech rodzice słuchają ich, zwłaszcza gdy mają one jakieś troski zmartwienia. Niech każde dziecko wie, że może dzielić się swoimi zmartwieniami z rodzicami, że może rozmawiać z nimi w klimacie pokoju. Wiele dzieci dzisiaj ukrywa swoje zmartwienia. Wiedzą, że mama nie ma wiele czasu i tak ma już zbyt wiele trosk. Dziś życie jest zbyt szybkie i często dziecko zostaje samo. Wielu rodziców myśli, że nic już nie są mu dłużni, bo obsypali je rzeczami materialnymi. Mówią, mam obowiązki wobec dzieci, muszę je wykształcić, będę dawał prezenty, założę potem konto w banku, bo muszę w ten sposób zabezpieczyć ich przyszłość. Dajemy, dajemy dzieciom prezenty, jedne po drugich, potem odchodzimy, bo przecież ważniejsza jest praca, interesy i działanie. Mówimy, mogę kupić dziecku samochód, motorowy, jakiś sprzęt. Teraz jestem zadowolony, bo wszystko co mogłem mu się. Niczego nie dałeś. Przeciwnie, wprowadziłeś dziecko na drogę materialistycznej niewoli. Niech rodzice nie wymagają od dzieci niczego, o czym nie świadczyliby własnym przykładem i życiem. To wasz przykład, wasz pokój, wasza wzajemna miłość będzie dla dziecka pokarmem, a nie w rzeczy materialne. W kraju, w którym obecnie mieszkam, w Bośni i Hercegowinie, dzieci nie mają nic w sensie materialnym nie mają elektrycznych kolejek, gier elektronicznych, telefonów komórkowych, wszystkich tych wspaniałych, wymyślnych gadżetów. Są za to prawdopodobnie o wiele szczęśliwsze od ich rówieśników żyjących w Europie Zachodniej, ponieważ mają kochające się rodziny. Niech Bóg będzie obecny w waszych rozmowach. Wzywajcie Ducha Świętego, kiedy macie zmierzyć się z jakimś problemem, Duch Święty przychodzi do Waszych rodzin i wtedy nie ma już miejsca na nieprzyjaciela. Jeśli mówicie Bogu, dziecku o Bogu, o sprawach wiary, wtedy już odłona Matki będzie ono przepełnione jej pięknymi skarbami. Mówcie do Niego jak najwcześniej, nawet wtedy, gdy wydaje się Wam, że jeszcze niczego nie pojmuje, bo ono chwyta tak naprawdę o wiele więcej niż myślicie. Mówcie o życiu po śmierci, mówcie o niebie, o czystcu, o piekle zanim społeczeństwo zacznie opowiadać mu o reinkarnacji, o nicości czy nie wiem jakich jeszcze wymysłach, zanim owe błędy nie przenikną do jego umysłu. Mówcie mu o prawdach objawionych, zawartych w Ewangelii, głoszonych przez Kościół, zanim zaczną mu zanim, zanim zaczną posługiwać najemnicy kłamstwa. To wasz przykład, to wasza miłość, to wasze światło, to wasz pokój przekonają dziecko o wiele bardziej, niż wasze kazania czy moralizowanie. Spójrzmy na Państwa Martę, rodziców świętej Tereski z Ilzy. Zanim się pobrali, długo modlili się, aby mieć pewność, że ich małżeństwo jest zgodne z Planem Bożym. Najpierw upadli na kolana, a potem postanowili się pobrać. Nie próbowali żyć na kocią łapę, żeby się sprawdzić, czy wszystko jest dobrze między nimi i w końcu powiedzieć, skoro już od 10 lat żyjemy ze sobą, no to chyba czas się pobrać. Nie. Najpierw modlili się razem, aby poznać Boży Plan wobec każdego z nich. Kiedy przekonali się, że ich małżeństwo jest zgodne z Bożym Planem, zaczęli modlić o potomstwo i o to, by ich dzieci należały do Boga. W końcu w ich rodzinie modlitwa była na pierwszym miejscu. Nie szczędzili czasu, by mówić dzieciom o Bogu. To dzięki tej pięknej rodzinie mamy na przykład Małą Świętą Teresę. Gdyby Państwo Martę uwaganiali się za rzeczami światowymi tamtej epoki, gdyby myśleli tylko o zarabianiu pieniędzy i zabezpieczaniu dzieciom bytu, nigdy nie mielibyśmy małej świętej Teresy. Dziś możemy podziękować tym rodzicom i modlić się za nich, aby byli świętymi rodzicami, abyśmy my byli świętymi rodzicami. Pragnęli przede wszystkim świętości swoich dzieci i ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Dzisiejsze małżeństwa, mające dzieci, mogą również żyć podobnie. Mogą nawet żyć lepiej od nich. Nie mówcie, oni byli w czepku urodzeni. My jesteśmy tacy źli, zbyt grzeszni, nie damy rady. Możecie być podobni do nich i dawać nam małe święte Teresy, małych świętych Franciszków, małych Janów Bosko, małych proboszczów Zars, małe siostry Faustyny. Nasi przyszli święci, wasze dzieci. Waszym dzieciom dawajcie pokarm wiary. Niech dzięki wam mogą przyjąć wszystkie jej skarby. W ten sposób położycie dobry fundament pod ich życie. Już od łona matki kładziecie takie fundamenty. Gdy dziecko ma 20 lat, jest już za późno na to by mu powiedzieć teraz jesteś dorosły, możesz wybierać sobie religię. Im dziecko mniejsze, tym większy wpływ można na nie wywrzeć. Gdy jest małe, Łatwiej wlać w jego serce wszystkie skarby wiary. Każda mama powinna modlić się razem z dzieckiem już wtedy, gdy nosi je w swoim łonie. Niech ono słyszy, jak mama zwraca się do niego także z miłością. Sprawi to, że w jego sercu od samego początku będzie gościł pokój. Nawet w łonie matki dziecko słyszy i odczuwa pokój, tak samo jego brak. Nie mówcie... Pozostawię dziecku wolność, a kiedy będzie pełnoletnie, same wybierze swoją wiarę. Czy przyszłoby wam do głowy, żeby wasze nowonarodzone dziecko oddać do sierocińca i wrócić po 18 latach, mówiąc, oto my, twoi rodzice, a teraz wybieraj, powiedz, czy chcesz mieć nas za rodziców, czy nie? Dziecko odpowiedziałoby wam, posłuchajcie, przykro mi, nigdy was nie widziałem, nie znam was, możecie sobie po prostu pójść. To samo dotyczy wiary. Gdy słyszę rodziców mówiących, musimy pozostawić dziecku wolność, aż czasem samo wybierze, czy chce być chrześcijaninem, czy nie, wtedy płaczę. Pozwólcie mi powiedzieć, że płaczę chyba nie tylko ja. W niebie także muszą płakać. Przecież nie można pozbawić dziecka tego, co najlepsze, chyba że Bóg nie jest w twym życiu tym, co masz najlepszego. Jeśli czekasz, aż dziecko osiągnie pełnoletność po to, by zaproponować mu Boga, będzie miało czas, by ukształtować się jako ateista, a potem katastrofa gotowa. Gdy dziecko, mając 20 lat, zaczyna niepokoić rodziców, wtedy, jak mówi Matka Boża, za późno na słowa, to przez waszą miłość, modlitwę serca i przykład osiągniecie to, czego pragniecie, czyli pociągniecie dziecko ku Bogu. Módlcie się, abyście mogli zrozumieć, że wszyscy musicie poprzez wasze życie i wasz przykład współpracować z dziełem zbawienia. Starajcie się o szczęście waszych dzieci. Starajcie się w ten sposób zapewnić im szczęśliwą przyszłość. Starajcie się po prostu o świętość dla nich o radość, starajcie się zapewniać im wewnętrzną i zewnętrzną jedność. Tylko takie staranie nie zawodzi i nie jest bezsensowne. W Matce Bożej uderza mnie to, że jest ona niewiastą zdecydowaną. Maria Pawlowicz, jedna z widzących, często opisywała mi Matkę Bożą. Kiedyś powiedziała jej, opisujesz Matkę Bożą fizycznie, ale opisz mi jej charakter. Powiedziała mi dwie rzeczy. Matka Boża jest niezwykle łagodna, ale zarazem bardzo zdecydowana. W orędziach z Medżegoria często znajdujemy takie słowa. Zdecydujcie się na świętość, zdecydujcie się na Boga. Zdecydujcie się już dzisiaj na miłość. Tak więc rodzice, zdecydujcie się dziś na zmianę życia w waszych rodzinach. I nie mówię tylko o rodzinach, w których jest tata i mama i dzieci, ale też o takich, gdzie jest tylko mama albo tylko tata. Pamiętajcie, że Bóg w swoim planie wobec każdego z nas bierze pod uwagę wszystkie te trudności. Bądźcie tego pewni. Maryja pokazuje nam drogę do szpasterskiej pracy w rodzinach. Czyńcie to, co mówi wam Kościół. Niech wasza rodzina będzie miejscem, w którym rodzi się świętość. Choćby wasza rodzina była najnędzniejsza, najbardziej połamana, zdecydujcie się na to, żeby odtąd stała się miejscem świętym. Po to musicie podjąć jedną decyzję postawić Waszej rodziny modlitwę na pierwszym miejscu. Potem, gdy już będziecie żyli modlitwą, wprowadzajcie ofiarę w życie Waszych rodzin. Rodzice mogą pościć, a potem przekazywać dzieciom orędzie ofierze w Waszym życiu. Pomyślcie też o Biblii, o regularnym korzystaniu z sakramentów, przede wszystkim Eucharystii. Poświęcajcie Więcej czasu dzieciom, aby mówić im o Bogu, o Jego sprawach. Jeśli dziecko zrozumie, że w rodzinie jest ktoś większy od was, poczuje się bezpieczne, a wy oszczędzicie mu wielkich kłopotów i lęków i błędów. Takie dziecko będzie wiedziało, że choć mama czy tata są słabi i mogą robić różne głupstwa, to nie zostanie ono zniszczone wewnętrznie, bo ponad rodziną jest Bóg. Maryja mówi, drogie dzieci, rodziny, które odbierają sobie Boga, obierają sobie Boga za Ojca i Kościół za dom, a mnie za Matkę, nie mają się czego obawiać. Niech każde dziecko wie, że w rodzinie Ojcem jest Bóg, Matką jest Maryja, a tata i mama są sługami Ojcostwa i Macierzyństwa, których źródło jest w niebie.